Nowiny 10 tygodnia 2016 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam wszystkich serdecznie. Jest ze mną w studiu Marek Mazurkiewicz. Witam. I połączył się z nami też Szymon Grabarczuk po drugiej stronie takiego przewodu, światłowodu, prawdopodobnie w Lublinie. Cześć Szymon. Cześć. Nowiny Wikiradia to jest taka audycja Wikipedystów. Rozmawiamy tutaj o Wikipedii, o różnych rzeczach, które dzieją się w, w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, ale też w społeczności Wikipedystów. No, Wikipedia to chyba każdy wie, co to jest, nie trzeba tłumaczyć, ale dużo się dzieje takich rzeczy, których nie widać oglądając Wikipedię. No, jedna z najbardziej takich dziwnych rzeczy, której nie widać, to jest to, że każdy może edytować Wikipedię. I ten przycisk edytuj jest często mało zauważany, tak ignorowany, a właściwie to cała Wikipedia powstała właśnie dzięki temu, że tam można kliknąć edytuj i można coś poprawić, można coś dodać od siebie, podzielić się po prostu wiedzą. Także zapraszamy do słuchania naszych audycji na stronie nowiny.podcasty.info, tam można znaleźć wszystkie audycje, można się z nami też połączyć na żywo i rozmawiać w trakcie audycji, tak właśnie zrobił Szymon Grobarczuk dzisiaj, bo ma dużo do powiedzenia nam tutaj o, o tematach, których, o których będziemy mówić. Można też zajrzeć na stronę notatek, tam przygotowujemy na żywo, jak, gdyby, no jak ktoś wpisuje, to ta druga osoba po drugiej stronie ekranu też to widzi. Można wpisać notatki, które, które, o których chcecie, żebyśmy opowiedzieli. I dzisiaj tutaj mamy sporo właśnie bardzo tematów. Ja przelecę może szybciutko, o czym będzie. Komisja stypendialna będzie w tym roku przyjmowała wnioski na Wikimanię od 14 do 26 marca. To jest pierwszy temat. Katrin Macher, tymczasową dyrektorką wykonawczą funda, foundation, Wikimedia Foundation, tak się powinno chyba mówić. Komitet arbitrażowy został wybrany. Rozbudowane powiadomienia, wzmocnienie haseł niektórych grup użytkowników, pojedyncza zakładka edycji to są zmiany techniczne w Wikipedii i we wszystkich, chyba, wiki, we wszystkich wiki opartych na mediawiki. Statystyki pobrań wiki źródeł, bardzo ciekawe statystyki, które są możliwe dopiero od niedawna, warto im się przyjrzeć. No to są właśnie te główne tematy. Pierwszy z nich to komisja stypendialna. Wikimania odbywa się w czerwcu, tym razem w, we Włoszech. Dobrze pamiętam, prawda? Tak. I będzie, no i właśnie zakończyły się już przyjmowanie wniosków przez Wikimedia Foundation, Natomiast y, rozpoczęła pracę Komisja Stypendialna Stowarzyszenia Wikimedia Polska i no, nasze stowarzyszenie też przeznacza na wyjazdy, na stypendia właśnie wyjazdowe jakąś kwotę i jeśli ktoś czuje, że mógłby coś tam dać od siebie, że dzięki temu, że on tam będzie, to coś wszyscy na tym skorzystamy, no to może się zgłosić, i zaproponować swoją kandydaturę i komisja stypendialna rozpatrzy ten wniosek do 27 marca. Dzisiaj zaczęła o północy przyjmowanie wniosków. Link, oczywiście, tak jak wszystkie linki, o których mówimy w audycji, znajduje się na stronie nowiny.podcasty.info. W nowinach 10 tygodnia znajdziecie linka do właśnie tej komisji stypendialnej Wikimania 2016. Tam jeszcze dużo informacji nie ma, jest, ale jest regulamin, także ten regulamin to jest taka najbardziej istotna chyba rzecz, jeśli ktoś chce aplikować. Komisja, jeszcze nie ma tutaj uczestników, jeszcze nie ma, no sprawozdania nie ma, no wszystko tutaj będzie w trakcie tworzone. Na razie to, co najważniejsze, czyli regulamin jest. No i można się zgłaszać oczywiście w tym mechanizmie tutaj wiki. Dobrze, no to jest ten pierwszy temat, chyba że macie coś do dodania. A ty się wybierasz, Szymon, do Włoch? Myślę, że tak. No tak, znaczy to jest jeszcze ważne do powiedzenia. Zmiana w regulaminie. Mhm. W stosunku do tamtego roku i w ogóle lat wcześniejszych zeszła taka zmiana, że w tym roku trzeba będzie osobno, znaczy osobno, wprost wyraźnie uzasadnić swoje plany dotyczące wyjazdu y, na te kilka dni, nie na samą wikimanie, to znaczy y, nie na trzy dni, y, tam chyba piątek, sobota, niedziela, albo coś w tym stylu, y, tylko na, te, na ten pełen pakiet, y, tak jak my zawsze wyjeżdżamy na no, prawie tydzień, prawda? Mm -hmm, to, to są mm -hmm. jakieś takie trzy dni czy dwa na początku, potem trzy dni tej właściwej wikimanii, jeden dzień po, jeden dzień przed i się z tego robi tydzień. A obecnie właśnie trzeba będzie, w tym roku trzeba będzie y, się wytłumaczyć na przykład po co chcesz jechać na hackathon, albo po co chcesz jechać na y, Wikimedia Conference, tą taką pre-conference generalnie, y -y -y. Y -y. Y -y. no uzasadnić swój, swój, właściwie swoją potrzebę, y, żeby stowarzyszenie nie y, płaciło za jakieś takie walęsające się dusze. Ale rozumiem, że będzie można dostać to dofinansowanie częściowo, tak? To znaczy w sensie, jak ktoś się wybierze tylko na tą główną część, to też będzie mógł, tak? No oczywiście. No okay. oczywiście. Właśnie chodzi o to, że e, różnica jest, polega na tym, że musisz uzasadnić, jeżeli chcesz jechać na wszystkie dni. E, a jeżeli e, interesuje się Wikimania jako Wikimania, sama Wikimania, no to dostajesz częściowe na samo Wikimanie. To znaczy tam jakieś dwa czy trzy dni później przyjeżdżasz. Nie wiem, czy dobrze zauważyłem, ale też chyba wyżywienie zostało wykluczone tutaj z tego dofinansowania. Słucham? Mówię, że wyżywienie chyba też zostało wykluczone. Zaraz, wyżywienie, chyba wyżywienie nie było finansowane w ogóle. Nigdy. Wcześniej też nie było? Aha. Nie było. No to przecież... Nie, na pewno nie było. Nie, no były jakieś posiłki chyba takie, że normalnie można. Ale te posiłki, no to na zasadzie śniadanie w hotelu, zadobę hotelową. Aha, no właśnie. Mhm. na miejscu Wikimania, bo Wikimania, bo jest opłata Wikimania no tak. jako taką. To stowarzyszenie właśnie to, to pokrywa. No i zwykle nam zostawały tylko posiłki przed, po i kolację no to wtedy każdy płaci za siebie. No tak. Mhm. Także warto zapoznać się z tym regulaminem. On chyba nie wynika z jakichś ograniczeń budżetowych, bo pamiętam, że nie było jakoś wielu bardzo chętnych nie zawsze. No, raczej chodzi o to chyba, żeby rozsądnie wydatkować te środki. No tak, bo to, mhm. to jak gdyby no, patrzą na nas ci, którzy nam dają pieniądze i, i, i zastanawiają się, jak my się... Jak my wydajemy te pieniądze, które dostają, dostajemy w stowarzyszeniu, no i to chyba stąd wynikają takie tutaj zmiany tych warunków, o których mówiłeś. To, znaczy, to akurat, jaka jest konkretna um, przyczyna można znaleźć na... Tak mi się wydaje, że można znaleźć, powinno się znaleźć, na, powinno móc się znaleźć na, na stronie z raportami z każdego spotkania zarządu. Tam jest napisane, że z... właśnie patrzę na to, ale to jest duży akapit. E... Pisano, zrezygnowano i tak dalej, i tak dalej. E... No tak, właśnie no, takie, takie nie, nie rozmowy. Nie jest napisane wprost, ale to hmm. chodzi, chodzi o to, żeby, żeby po prostu rozsądnie wydatkować, wiedzieć e, e, co kogo interesuje mhm, i mh. nie wysyłać turystów, tylko wysyłać ludzi zainteresowanych konkretnymi rzeczami związanymi z Wikimediami. Jasne. Plus w tej okazji, jak mówimy o stowarzyszeniu, to chyba nie wkleiliśmy tego linka, a też jest bardzo ważna rzecz. Czy, czytaliście może strategię stowarzyszenia? A właśnie, bo przecież w końcu chyba została sformułowana, tak? Tak, została sformułowana. Ja niestety nie dotarłem, znaczy nie kliknąłem, tylko przy, na liście widziałem, że, że były wątpliwości, czy to by na pewno jest strategia. No to koniecznie wklej, jeśli masz tego linka gdzieś pod ręką. Przyjrzymy się temu i pewnie za tydzień yy, link porozmawiamy jest o tym. Na stronie głównej wiki po prawej stronie, jako najnowsza yy, naj, najnowsza spośród najnowszych informacji. Czyli na stronie głównej wiki media .pl, yy, znajdziemy, tak? Tutaj tego linka? Nie, wikimedia.org. No tak, to, to jest chyba to samo, to znaczy to przekierowuje. Znaczy wiecie. być może to się przekierowuje, ale każdym to znaczy, razie to jest <coughs> pelvic media org. W Łodzi odbyło się spotkanie zarządu stowarzyszenia, podczas którego przyjęto strategię stowarzyszenia. Dobrze, to za tydzień omówimy, bo to trzeba się z tym zapoznać. To jest chyba dosyć, nie, nie taki długi, ale, ale bardzo ważny dokument. Z pewnością, to go teraz tutaj dopiszemy. Właśnie, teraz kolejna informacja. Rozmawialiśmy już jakiś czas temu, ze trzy tygodnie chyba, o tym, że duże zmiany w Wikimedia Foundation się szykują, że odeszła Lila Tretikow i że no, teraz się dowiadujemy, że Katrin Macher została tymczasową dyrektorką wykonawczą. Ty mówiłeś, Szymon, może kojarzysz tak osobę. Ja po nazwisku nie za bardzo kojarzę. Możliwe, że... że może gdzieś... z wyglądu kojarzysz. Możliwe, że tak, ale no tak trudno mi połączyć jedno z drugim. To opowiedz w takim razie, bo ty jesteś tam bliżej, do, dokładniej się orientujesz. Co ta zmiana i jak to się stało, że ona została dyrektorką wykonawczą? Znaczy samo to, że ona została... Yy... Dyrektor, dyrektorką wykonawczą nie jest jakieś takie bardzo rewolucyjne. No ktoś I musi to, być chyba. I tej informacji polega na tym, jak do tego doszło i to teraz. A nie samo to, że, że ona, że coś No tak. tak. I tutaj, jeżeli chodzi o to, że... Znaczy, oczywiście, można by omawiać to, jaką ona jest osobą i jakie są szanse zagrożenia stojące przed tym, że akurat ona resmiastuje tę funkcję jak długo będzie piastowała, jak dużo może dobrego zrobić, a jak dużo będzie miała jakichś sytuacji, w których może coś zrobić źle albo czegoś nie zrobić. Ale y, to trzeba ją znać po prostu bliżej, a jako, że nie jestem pracownikiem y, Wikimedia Foundation, to jej blisko nie znam, y, nie znam jej stylu pracy i tutaj nie mogę się na tym temat <coughs> wypowiedzieć. No, czyli to zarząd, tak, wybrał ją na tymczasową? na to, y, Nie. Właśnie i to jest tak. I tutaj, tutaj dochodziło do, do, do, do ciekawego punktu. No, no. Normalnie to oczywiście Rada Powiernicza wy, wybiera, czy wskazuje, no nie wybiera, ale zatrudnia, o, zatrudnia dyrektora wykonawczego. On jest jedynym pracownikiem, który bezpośrednio przed Radą Powierniczą odpowiada, Wszyscy reszta pr pracowników odpowiada przed nim. To jest, on jest szefem wszystkich, wszystkich pracowników pozostałych. Mhm. A, a w tym przypadku wbrew takiemu no, tradycyjnemu podziałowi obowiązków we wszystkich tych osobach prawnych, przedsiębiorstwach non-profit i tak dalej w kulturze anglosaskiej gdzie zwykle właśnie to Rada Powiernicza czy jakiś tam zarząd ktoś taki kto jest odpowiednikiem naszego zarządu ale bardziej zarządu skrzyżowanego z Radą Nadzorczą czyli takiego bardziej zarządu strategiczno-koncepcyjno-kontrolnego. Rada nadzorcza. E, to zamiast, zamiast właśnie, żeby on to działał i zamiast niego zadziałali szefowie działów Wikimedia Foundation. Bo stało się tak, że ten ich zarząd, czyli Rada Powiernicza powiedziała mniej więcej tak, co ktoś złośliwy skwitował to mniej więcej tak, że oni powiedzieli. Wiemy, że nie jesteśmy kompetentni w tym jedynym celu, dla jakiego istniejemy, czy głównym celu, dla jakiego istniejemy. Nie jesteśmy w stanie wypełniać swoich podstawowych prerogatyw i cedujemy teraz w tym akurat przypadku konkretnym y, możliwość dokonania tej decyzji na pracowników. I mhm. teraz znowu kto inny złośliwie zauważył, że jak przez te wszystkie lata się mówiło gdzieś tam po kątach, że kto rządzi Wikimedia Foundation? Pracownicy. pracownicy. Hi, hi, hi, hi, No to w tym przypadku wyszło tak, że pracownicy sami wybrali sobie szefa hmm. spośród własnego grona. Oczywiście to nie jest szef do, do, taki do, docelowy, tylko no, tymczasowy, tymczasowo, tak. no. co ma głębokie uzasadnienie, że akurat oni sobie to wybrali, bo oni wiedzą najlepiej jakiego szefa tymczasowego im trzeba, żeby odzyskać no, zdrowie powiedzmy w ich grupie, w, gru, grupie, w mm -hmm. grupkach, tych wszystkich ym, zespołach, podzespołach i tak dalej, żeby one stanęły na nogi, yy, żeby morale po prostu wzrosło. U nich morale, w mm związku -hmm. z czym oni sami dostali możliwość stanowienia o sobie, ale z drugiej strony, no, no to kto ma podejmować decyzję o Wikimedia Foundation? Społeczność, która się domaga szybkiego reagowania przez um, Radę Powierniczą, Rada Powiernicza, która się boi działać, bo jeszcze coś chroni, czy pracownicy, którzy e, są raczej ręcami niż mózgami i nie fajnie, żeby ręce e, przejmowały kontrolę nad całym ciałem. Mm -hmm, mm -hmm. No tak, ale no chyba no, w sumie jakoś oceniasz, jesteś w stanie ocenić ten wybór, czy, czy tylko właśnie takie jakieś aspekty, widzisz, że to tak dziwnie zostało wybrane? Czy to to znaczy, będzie... Nie, to, nie to, to wcale nie dziwne. Wiem, że wielu pracowników y, bardzo szybko, jak tylko się zaczęto. w ogóle jak tylko zaczęta mówić, że Lila powinna odejść, to mówili, że albo szef działu prawnego, albo właśnie Kechun. Więc ona miała bardzo duży taki no, duże wsparcie, czy poparcie. I teraz, jak ogłoszono właśnie ten wybór, to moi znajomi na Facebooku, pracownicy fundacji pisali, że właśnie są zadowoleni, że nareszcie, że coś tam że słońce zaświeciło, i tak dalej, i tak dalej. E, więc oni są pełni nadziei, że będzie fajnie i że coś tam. E, czy, czy to się sprawdzi? Nie wiem. Czy, jakie ona ma kompetencje dokładnie? Tak, osobiście. Nie wiem. E, jakie ona ma wady, tym bardziej nie wiem. No, zobaczymy akurat, co mm -hmm. będzie z nią. Wiadomo, że to jest tylko na. No, Raczej, kilka, kilkanaście miesięcy, do, do czasu, kiedy się znajdzie nowego dyrektora wykonawczego. No tak. To jest trudne. Po pierwsze, dlatego, że on powinien mieć dużo dosyć rzadko spotykanych cech, występu czy rzadko występujących razem. Rzadko występujących w ogóle, ale też jeszcze w ogóle bardzo rzadko występujących razem. E, a poza tym, no, nawet jeżeli mieliby e, od zaraz. Wybierasz tego y, dyrektora wykonawczego, co samo w sobie jest już trudne, no to tak naprawdę oni jeszcze nie wiedzą, czy chcą takiego, którego tradycyjnie się wybierało, mm -hmm, czy jeszcze mm -hmm. jakiegoś innego. Teraz są wielkie dyskusje na temat coś tam, y, znaczy może nie, nie, nie, nie ktoś tam, y, ale, ale nieznany polskojęzycznym wikipedystą, y, współautor y, The saint Posta czyli e, gazety anukryzycznych, wikipedystów i, i jeden z takich dosyć prominentnych na takich wiki dziennikarzy, który prowadzi blog do e, Wikipedia, czyli wikipedysta. E, on no, niedawno napisał też coś, co już się przewija od jakiegoś czasu i jest wyrażane przez różnych ludzi, że po prostu może podzielmy Wikimedia Foundation, mhm. może, może podzielmy funkcję dyrektora wykonawczego na dwie osoby w jednej Wikimedia Foundation, ale okrojonej, czyli uh -huh. tak naprawdę nie szukajmy takich cech, które byłyby dobre na status quo, tylko najpierw zmieńmy strategię sobie, zmieńmy taktykę, zmieńmy organizację i do nowych organizacji szukajmy nowych ludzi. Uh -huh. No i to też jest ciekawe. I tutaj akurat można sobie y, śledzić, co się dzieje na seinpoście, można sobie śledzić, co się dzieje na Wikipedia Weekly, w, y, na Facebooku, można sobie śledzić, co się dzieje na Wikimedia L, czyli na um, liście mailingowej um, ogólnej wiki mediów. No, tam, tam jest sporo komentarzy. Chociaż akurat w ostatnich kilku dniach jest trochę mniej, trochę przycichło, ale um, no, tam się głównie te um, rozmowy toczą. No, też troszeczkę na metawiki. To jeszcze spytam o taką jedną rzecz. Być może wiesz, jaka, jak ta tymczasowość ma wyglądać. To znaczy, czy są jakieś terminy rozważane w ogóle? Nie wiem. To znaczy, gdybym był na miejscu Rady Powierniczej, nie, nie spinałbym się bardzo z terminami, ponieważ najpierw bo nie jesteśmy przedsiębiorstwem, które musi wrócić jak najprędzej do pełnej produktywności tylko y, to jest kwestia, co jest dobre dla ruchu Wikimedia, co jest dobre dla fundacji, y, co powinniśmy zrobić, ile nam to zajmie i dopiero najpierw trzeba się zastanowić, co będzie najlepsze. Y, to zastanawianie się może trochę trwać, bo to jakieś tam opinie, analizy, ekspertyzy, y, rady, porady i dopiero potem będzie, będą szukali, znaczy w tym momencie właśnie to też jest jeden z przyczyn, Dlaczego jedna z przyczyn dlaczego rada y, y, powiernicza oddała swoje właśnie y, tutaj kompetencje y, gronu szefów działów fundacji, żeby właśnie szefowie działów skupili się na tym, co jest teraz potrzebne pracownikom do naprawienia obecnej złej sytuacji wśród pracowników, a żeby rada powiernicza mogła się skupić na temat na, na, nad tym właśnie y, co powinno zostać zrobione w, no, w takiej raczej perspektywie kilkuletniej, rocznej, ponadrocznej. No, znaczy uh -huh. właśnie nie, nie mniej niż rocznej. Uh -huh, tak. Uh -huh. No dobrze, będziemy śledzić w takim razie. Znaczy, mam nadzieję, że ty będziesz śledził, bo ty głównie się tym zajmujesz i fajnie, że, że wyłapujesz takie informacje. Dla, nas, dla mnie no, to mam jest też, że, że czarna magia. Y ten Michał, czyli Egis też tutaj nie wspomorze, bo na przykład Aegis raczej bliżej zna tych ludzi z, no tego tak. chodzi mhm. z tego chociażby powodu, że on tam już przynajmniej raz był w mhm. siedzibie fundacji. Mhm. I on jest bliżej, jako że zasiada w Fans Dissemination Committee. No tak, Michał już chyba kupił gąbkę na mikrofon, albo dzisiaj kupuje, więc jest szansa, że za tydzień się pojawi, dołączy do nas. No dobrze, no to będziemy, będziemy cię prosić o i, i też Michała o to, żeby, żeby nam tutaj wyjaśniał te sprawy, dla nas takie dosyć odległe. Wydaje się, że mało związane, a w sumie bardzo związane z, z całą Wikipedią i z tym, jak, jak ona będzie wyglądać, jak będzie funkcjonować. <śmiech> Komitet arbitrażowy został wybrany, Jest, są nowi członkowie tego komitetu arbitrażowego to Wiktoryn, Jacek 555, Pitrock i Soldier of Wasteland. Głosowanie zostało zakończone 12 marca. W notatkach jest link do, do wyborów. No, nie zdążyliśmy powiedzieć przed wyborami. Trzeba było może wcześniej jakoś złapać ten temat, ale no, ale przynajmniej informacja o tym, że te wybory się odbyły i że już są wybrani nowi członkowie Komitetu Arbitrażowego, który zajmuje się no, z takimi sporami pomiędzy wikipedystami, pomiędzy członkami społeczności wikipedystów. Oni rozpatrują Różne problemy związane z. Najpoważniejsze, najpoważniejsze spory, przede wszystkim personalne, mhm. oraz skargi na naruszenie e, zasad, no, naruszenie uprawnień administratora. Generalnie rzecz biorąc, taka najwyższa instancja odwoławcza, więc oni się nie zajmują prostymi problemami edycyjnymi, oni się zajmują najwyższe, naj, najwyższej, takiej e, e, najbardziej formalnymi sprawami, e, czy ktoś postąpił nie słusznie, czy niesłusznie, w sensie merytorycznie. Tylko czy grzecznie, czy niegrzecznie, czy miał prawo, czy nie miał prawa, czy, czy to jest legitne, czy to nie jest legitne, takie rzeczy. Czy to jest tak zgodne z zasadami Wikipedii, czy nie, no to to wszystko właśnie ktoś musi o tym zdecydować i jakoś tutaj podjąć kroki. No i właśnie to, to jest ten komitet arbitrażowy, bardzo ważne osoby, ale ten komitet nie ma zbyt wiele do pracy, z tego co pamiętam. No. Ale... To zależy, to znaczy na przykład, jeżeli ktoś jest taki, że lubi, jest typem pracowitego prokuratora, czyli lubi gromadzić bardzo dużo tomów akt i wchodzić tu, tam, sprawdzać, prześwietlać, rozmawiać, pytać, przepytywać, dokumentować, jeszcze raz coś tam jest taki bardzo wnikliwy, drobiazgowy, szczegółowy, no to potrafi sobie znaleźć więcej pracy. Mm -hmm. Ja jestem raczej typem takiego, znaczy byłem e, arbitrem, e, typem raczej takiego wygodnickiego sędziego, który chce mieć dobrze skompletowane akta na stole, przeczytać, ocenić i wydać wyrok. Czy to mm -hmm. akurat werdykt w przypadku komitetu arbitrażowego. E, komitet arbitrażowy tak działa, że są arbitrzy już między sobą ustalają, który arbiter będzie w konkretnej sprawie działał w takiej pierwszej grupie właśnie, powiedzmy, bardziej podobnej do takich prokuratorów, którzy najpierw gromadzą dane, a który arbiter będzie pracował w grupie takiej bardziej sędziowskiej, który te dane no, dostaje już raczej specjalnie nie, nie szuka nowych informacji tego, co ponad to, co, co dostali. Rzeczywiście mogą. I skupiając się na tym, co już dostali, raczej to są rzetelne właśnie dane od takich, mm -hmm. takich szczegółowych takich, takich pracusiów, No ocenia i, i potem już wszyscy razem decydują, co, co z tym fantem, z tą sprawą zrobić. Mm -hmm. No, to życzymy powodzenia w takim razie, żeby wszystko się udało. Życzymy Komitetu, mało roboty przede wszystkim. Komitetu arbitrażowego. No tak, bo żeby, żeby tych konfliktów było jak najmniej, chyba jest ich um, rzeczywiście mało. Nie dochodzi do jakichś takich wojen edycyjnych, jak to kiedyś bywało, no ale to wszystko poprzez te doświadczenia, które mieliśmy w przeszłości. No to zostało wszystko jakoś troszkę uszczelnione i chyba, chyba sprawniej to w tej chwili działa i, i, i lepiej. No, te wszystkie doświadczenia wpływają na to, że, że się poprawia. Tak, tak, tak z tego wynika, że skoro tych spraw jest mniej i mniej, ale z drugiej strony też mniej edytorów, mniej chętnych do edytowania i to też może mieć wpływ na to, że nie tak, ma... To znaczy To jest w ogóle temat na osobną dyskusję, tak, bo tak, tak, tak naprawdę można powiedzieć, że kiedyś było więcej takich sporów, dlatego, że było więcej takich no zaczepnych właśnie. ludzi, mhm. którzy... Którzy no, potrafili właśnie. Za, tam, walczyć o swoje. Tak, mhm. tak, walczyć o swoje, powiedzmy. o no, Walczyć o swoje. Dosyć czasem mniej brutalny, czasem bardziej, ale walczyć o swoje. Bo im zależało, teraz, A teraz jest mniej. Już mhm. Pewien gatunek ludzi wie, że y, raczej w Wikipedii zbyt wiele nie zrobią, to znaczy mogą robić proste rzeczy, ale lepiej nie dyskutować, bo taką dyskusję przegrają, bo już ktoś w podobnej mhm, sprawie ile się razy przegrał. Więc. No tak wielu takich, nawet ze specjalistyczną wiedzą, ale takich, którzy nie potrafią się dogadać, no już zmieniło ton, przynajmniej zmieniło ton. Albo w ogóle się wycofało, albo zmieniło ton, tak żeby nie dopuszczać do, do, do jakiegoś tam przekroczenia rubiconu, jakiegoś osiągnięcia punktu, w którym druga strona dostaje takiego stresu, że pisze już wniosek do komitetu arbitrażowego, czy tam, wcześniej środki przedarbitrażowe i w ogóle. Mhm. Dobrze. No to, tak jak mówiłem, życzymy powodzenia nowemu komitetu, Komitetowi Arbitrażowemu. Link do wyborów, no i do wszystkich kolejnych stron Komitetu jest w notatkach na stronie nowiny.podcasty.info. No teraz bardzo ciekawy i, i interesujący temat, o którym się dzisiaj dowiedziałem przed audycją, że rozbudowane zostały powiadomienia, te, które, z których każdy użytkownik Wikipedii może korzystać. Wzmocnienie haseł niektórych grup użytkowników, to kompletnie nie wiem, o co chodzi. To jest oddzielna sprawa, to myślę, że za chwilkę. Mhm. I pojedyncza zakładka edycji. To wszystko tajemnicze jest, ale już tutaj sobie wyklikałem i no właśnie, kolejna zakładka, której która jest mało używana, to są funkcje eksperymentalne, podejrzewam. Wikipedia, ktoś już ma konto na Wikipedii, co jest bardzo łatwe do założenia i wymaga właściwie podania tylko unikalnego nika i, i hasła i to właściwie wystarczy. Nic więcej tutaj fundacja Wikimedia Foundation od nas nie żąda. I, no i właśnie i tutaj mamy taką, taki link funkcje eksperymentalne, no i z tego, co widziałem przed chwilką, jak włączałem sobie tą funkcję, no to, to tylko 62 osoby testuje tę, tę rozszerzoną, rozszerzoną, jak to się nazywa? Rozbudowane powiadomienie. Mhm. Ty już korzystasz z tego dłużej chyba, tak? Szymon, to opowiedz nam, tak, tak. na czym to polega. Ja, tego, ja z tego korzystałem już wiele tygodni, zanim ona się stała dostępna w polskojęzycznej wikipedii. No, To jest narzędzie dobre dla osób, które edytują więcej niż jedną wiki. Na przykład są aktywnymi wikiskrybami i aktywnymi wikipedystami. Znaczy, tutaj chcę podkreślić to: bycie wikipedystą, bycie wikiskrybą w moim osobistym, według mojej osobistej wizji, to nie jest coś takiego, że zgłaszamy komuś błąd. To nie jest też coś takiego, że poprawimy jakiś przecinek albo nawet napiszemy jakiś mm -hmm. nowy artykuł tylko chodzi o to, żeby komunikować się z ludźmi. No tak. Jeżeli mamy jakieś komunikaty, dostajemy jakieś komunikaty, coś tam, powiadomienia, wiadomości, różnego typu, jak już wchodzimy w jakieś interakcje, na więcej niż jednej wiki, to wtedy możemy sobie na którejś z tych wiki, wystarczy jedna, włączyć to, to narzędzie. Ale możemy wtedy, na wszystkie. tak? Na tej tak? wiki otrzymujemy wszystkie ze wszystkich innych, powiadomienia mm -hmm. ze wszystkich innych wiki. No to świetnie. Jeżeli na przykład, mm -hmm dyskutujemy o Catherine Mecher na, czy, czy tam jak ona się nazywa na to nazwisko, nie, nie wiem jakieś niemiecko-amerykańskie e, powiedzmy na Metawiki o niej dyskutujemy, na MediaWiki.org rozmawiamy sobie w gronie powiedzmy ambasadorów technicznych albo o, o Flow kiedy zostanie wprowadzony szerzej czy coś tam e, na po, powiedzmy polskiej wikipedii sobie piszemy artykuły jesteśmy polskiej wikipedystów coś tam poprawimy na wiki źródłach, ale nie jesteśmy pewni, więc być może ktoś nam to anuluje, albo na przykład coś napisze do mnie, że hurra, wspaniale, że jesteś, bo, bo wiki źródła też są ciekawe. Wchodzimy sobie na polskojęzyczną Wikipedię i na przykład dostajemy wiki, właśnie powiadomienie, że ktoś nas pingnął na wiki źródłach, dostajemy powiadomienie, że ktoś nas pingnął na metawiki, albo że odpisał na metawiki.org. No właśnie, I to jest szalenie, szalenie przydatne. Właśnie przećwiczyłem to przed chwilką, zobaczyłem, że mam wiadomości i w języku łotewskim ktoś napisał coś w innej wiki właśnie i to bardzo fajnie, że to się wszystko łączy tutaj. Znaczy na wiki w języku łotewskim. Tak. Bo on mógł napisać nawet do siebie w języku angielskim, ale na innej wiki, która jest w języku łotewskim. No to trzeba mhm. powiedzmy słuchaczom Chodzi po prostu o inną wiki, taką, która jest na napisana w języku łotewskim. A no. kto, kto do siebie napisał w jakim języku, to już powiedzmy w jakim chciał. Tak. zakładamy, że tam się pisze po odesku. No tak, kompletnie nic nie rozumiem z tego, co tu jest napisane. Jakiś szablon jest, więc to jakaś pewnie akcja, tak się domyślam, informacja to jest ja to, to, to. podobnie Witajka mm -hmm. w a, na A może, może, tak, może coś wygląda... tam edytowałem czy coś i... To wygląda na standardową Witajkę, niekoniecznie edytowałeś, mogłeś na przykład tylko wejść na tą wiki. A, no, I czasami już wtedy mm -hmm. chyba też w niektórych miejscach się dostaje tak. Witajki. Tak, szczególnie z takich mniej popularnych Wiki, bardziej egzotycznych. Ja też kiedyś dostałem właśnie na jakiejś takiej... E, Arabsko podobnej, nie wiem, gdzieś powiedzmy, tawiki w tym języku to musi być język używany gdzieś w północno, północno wschodniej Afryce albo południowo-wschodniej Azji. Mhm. To są takie jakieś takie języki, które mnie kompletnie nie interesują. No nie wiem, czy to był semicki, czy jakiś irański, czy jeszcze na północ, ale. Mm, ale no właśnie, no, uh -huh. mniej więcej na takich wiki to można dostać taką witajkę no fajnie, i wtedy to... oni uliczą na łód szczęścia, że nie, no to, to ktoś akurat zna ten język i akurat będzie coś do. Powiem ci, że to jest nawet wyprzedzające działania dużych firm, czyli iTunes na przykład, nie ma czegoś takiego, to znaczy jeśli mam swój podcast na iTunes i tam ludzie wpisują komentarze, czyli takie strony dyskusji prawie, prawie można to trochę porównać, no to ja nie widzę tych komentarzy, dopóki nie przełączę się na inny język, e, na przykład na, na Amerykę, jak się nie przełączę, to nie widzę komentarzy, które wysłane były z Ameryki, e, dopiero po przełączeniu się. W sensie komentarze widzisz tylko w danym języku, na którym tak. jesteś ustawiony. Tak, tak. No więc to tutaj, to jest jakiś krok naprzód, wydaje mi się. Tylko powiedz mi jeszcze, jak to działa... Czy na każdej wiki mogę sobie ustawić, żeby wszędzie to było połączone, bo to chyba byłoby najlepsze, prawda? Żeby po prostu. Zależy, bo jeżeli często jesteś na jednej wiki, no to wystarczy, że na tej wiki sobie to włączysz. Jeżeli często jesteś na dwóch wiki, i naprawdę dużo czasu spędzasz na jednej, dużo czasu spędzasz na drugiej. Mhm. Nie tylko, że często tam bywasz i coś napiszesz, ale dużo czasu spędzasz no to, że duże prawdopodobieństwo że jest takie, że jak przyjdzie powiadomienie, to będziesz akurat tam. No świetnie. No to na tej mm -hmm. wiki możesz sobie włączyć. No fantastycznie, no bo to w końcu włączyć wszystko... włączyć na wszystkich mm -hmm. w ogóle wiki? E, nie Jed jednym wiem... Jednym kliknięciem, tak? W tym sensie. Czy Na 99% tak. Mm -hmm. Ale nie jestem pewien. Wyda wydaje mi się, że tak. Mm -hmm. e, I czy można to jednym kliknięciem włączyć na wszystkich? Nie. Dlatego, że jeszcze nie ma globalnych preferencji nie da się jednym kliknięciem ustawić sobie płci, nie da się jednym kliknięciem na wszystkich wiki. No tak. Ale... Nie, nie da się jednym kliknięciem na wszystkich wiki ustawić sobie... Ale do tego zmierzamy właśnie. Ustawień. Do tego właśnie zmierzamy i to jest jak gdyby pierwszy z tych kroków w tym kierunku. No, na przykład na commons tak. widzę, że 358 użytkowników testuje tę funkcję. Także pewnie w końcu to będzie jakoś normalnie, już to nie będzie funkcja eksperymentalna, tylko po prostu stanie się normalną funkcją, prawda? Znaczy, nie powiedziałbym, że to jest pierwszy krok, to jest myślę już kolejny krok, tak? Pierwszym to chyba było wprowadzenie w ogóle tego paska, takiego innego, nowego, bo tak. to mhm. też jakby jest zmierzanie w tym kierunku, żeby to było jednolite. No, Czy mówisz o tym pasku pomarańczowym, czy... Mówię o tym pasku, gdzie te ikonki powiadomień są takimi Avatarek dwoma pojawił, znaczkami, tak. tak, jest ikona no tak, obok tak. nazwy użytkownika. Dzwonek. Mhm. Nie, no myślę, okay. że to jest to jest bardzo dobry ruch w dobrym kierunku i, i, i tak jak mówię, no to wyprzedza też niektóre inne projekty, które są bardzo mocno, że tak powiem, nastawione na użytkownika i, i wydaje się, że mają dużo większe fundusze i, i, i jak gdyby siłę swoich pracowników do tego, żeby to zrobić. I też widać mają kłopoty z tym, żeby uaktualniać interfejs do tego, co, jakie są oczekiwania dzisiejszych użytkowników, bo iTunes przecież powstawał na początku wieku chyba, albo i trochę przed, czyli w zeszłym wieku. No i teraz musi się też dopasowywać do tego, jak użytkownicy zmieniają swoje preferencje, w, na przykład w poruszaniu się po stronach internetowych. I, no i widać, że nam, nam to zaczyna wychodzić, z czego właśnie bardzo się cieszę, bo, bo jednak ciągle nieźle odstajemy od pozostałych serwisów, no ale, ale widać, że kroki są w tym kierunku zdecydowane. I tak widać, że to tak bardzo jest systemowo rozwiązywane, a nie takie łatanie dziur, prawda? Tylko to jest naprawdę system, który wygląda, że będzie bardzo spójny i taki i tak, tak. To bardzo taki jednych pierwszych, bo, mhm. bo właśnie jeżeli edytujesz na więcej niż jednej wiki, no to fajnie, że dostajesz wszystko naraz w jednym mhm. miejscu, a inni mówią, że nie takiego harcerstwa, się zapisywałem, czy nie o taką Polskę walczyłem, ja chcę mieć osobno wszystko, ponieważ jestem tylko polskojęzycznym wikipedystą i nie interesują mnie polskojęzyczne wiki, wiki źródła, albo nie interesuje mnie, co się dzieje w San Francisco. To mnie kompletnie nie interesuje, nie życzę sobie tego. Więc niektórzy są też tacy ale jednak wydaje się, że większość woli takie, taką centralizację informacji. Ale mhm. dla takich też coś jest, to znaczy można tego nie włączać na razie, a ja podejrzewam, że później też tak, będzie wiki. można to wyłączyć. To znaczy można tego nie włączać, to jest raz, a dwa, można nie edytować, bo tak jak można edytować, to można nie edytować. Jeżeli chce się edytować tylko jedną wiki, to można edytować tylko jedną wiki i wtedy prawdopodobieństwo, że dostanie się jakieś powiadomienie na jakiejkolwiek innej wiki jest minimalne, no, raz na jakiś czas będzie jakaś witajka w jakimś egzotycznym języku i przyszło-poszło. E, no nie no, będzie żadnych mm. pingów, nie będzie żadnego linkowania do stron utworzonych czy coś takiego. No tak, ale z punktu, widzenia, z punktu widzenia użytkownika no to i w Wikipedii można coś wyedytować. Jak się też ma jakiś tekst do przepisania albo do podzielenia się, no to i wiki źródła przecież też można coś tam poprawić. Wiki, cytat, jak wpadnie ci do głowy jakiś fajny cytat, no to też powinieneś łatwo tam sobie wejść i zrobić coś. W commons, jak masz zdjęcia z wakacji, no to trzeba powrzucać, no można powrzucać albo można mieć taki pomysł, żeby powrzucać no już nie mówię o wiki danych, prawda, o, o media, o meta, o gatunkach, ale wiki podróże, no każdy z nas odbywa jakieś podróże i to fajnie mieć to wszystko, korzystać z całego tego dobrodziejstwa tych projektów siostrzanych, a nie tylko, tylko z jednego i myślę, że to jest bardzo dobry ruch, żeby właśnie, jak gdyby, przy, no, ktoś ci napisze po dwóch latach na twój jakiś wpis w wiki podróżach na przykład, bo po dwóch latach ktoś się odezwie, że coś tam poprawił, albo że, że chce dopytać o coś, no to, kurczę, jak ty nie zaglądasz na zajwiki wiki podróży przez dwa lata, no to fajnie, że otrzymasz takie powiadomienie, prawda, że, że ktoś tak, tam coś i... zrobił. Więc myślę, że to naprawdę jest bardzo fajny i dobry ruch i widać, że to będzie, będzie rozwijane i że to będzie coraz bardziej integrowane. No bo jednak pojęcie takiego przeciętnego Kowalskiego, jeśli o takim w ogóle można mówić, no to Wikipedia to jest Wikipedia, czyli encyklopedia. Najwyżej tyle może powiedzieć i koniec, prawda? O projektach fiostrzanych. Tak, przeczytałem tekst na chipie, który celuje ostatnio w pisaniu rzetelnych haseł, czy, czy przepraszam, rzetelnych tekstów, mm -hmm. e, tych newsów na temat Wikipedii. No on napisał o szwedzkim oddziale Wikipedii. No ja nie wiedziałem, że strona internetowa może mieć oddział. No tak. No ale to właśnie, to się przekłada w ten sposób na, na taką wiedzę. No, a to dzięki temu no, ludzie myślę, że, że będą mogli też docenić te projekty siostrzane, które są naprawdę bardzo fajne i bardzo bogate. A propos właśnie projektów siostrzanych, to złożyliśmy wniosek do zarządu, o dofinansowanie kolejnego naszego projektu z audiobooków, który wynika właśnie z, jak gdyby, z sugestii wiki-skrybów na wiki-źródłach. Na Wiki Oni podali kilka tytułów, które warto byłoby przeczytać. No i składamy taki wniosek. We wtorek będziemy rozmawiać z zarządem na temat kolejnej naszej propozycji. To jest Ovidiusz, już mówiłem chyba o tym tydzień temu. Ovidiusz Sztuka mhm. Kochania. Ale warto pamiętać i warto się pewnie pojawić na tym spotkaniu, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. Ja mam nadzieję, że się uda. To zaraz tutaj linka też dodam, bo skoro o tym mówiliśmy, no to warto też zerknąć. Ale zanim przejdziemy jeszcze do, do siostrzanych, to z tej z tablicy, nie wspomnieliśmy jeszcze o tych wzmocnieniu haseł. A właśnie, co to jest? Chodzi o to, że niektórzy użytkownicy powinni mieć lepsze hasła, bardziej takie zabezpieczone, w sensie jak się pojawia za słabe hasło, mhm. to, to teraz niektórzy też coś Czyli, takiego dostaną. Czy nie haseł artykułów, tylko haseł użytkowników. Haseł dostępu, tak. Mhm. Tak, haseł, haseł właściwie, rozumianych haseł, bo no to, nie tak. artykuły, tylko hasła. Mhm. A co to jest to? Set, pojedyncza zakładka edycji? To jest coś, no, czego ja się boję. Y nie, no mów, mów. Nie, ale y jestem też ciekaw, co, możesz, co ty możesz wiedzieć, bo powiedzmy, co ja mogę wiedzieć, jakiś tam... Y jak to się mówi, ambasador techniczny, no to wszystko, co ten temat można, czy powinno się. A to można, co może wiedzieć użytkownik, to jest ciekawe. Ja wiem niewiele na razie. To znaczy, wiem, że ma wejść i że jeszcze nie weszło. Przynajmniej u mnie jeszcze nie weszło. Bo na razie są oddzielne zakładki. A na szczęście, z jednej strony się boję, że będzie jedna zakładka, że się na kod źródłowy w końcu nie będzie można przełączyć i to mnie niepokoi, ale z drugiej strony na razie wiem, że ma być tak, że będzie się można przełączać, tylko z jednego guzika ma to wchodzić, więc na razie jeszcze jest jak dla mnie ok. Znaczy wiesz, yy, nigdy nie będzie tak, że tylko yy, edytor wizualny, dlatego, że Wikimedia są w ten sposób zbudowane, że to jest najważniejsza społeczność. Gdybyśmy byli Wikią, to byśmy mogli powiedzieć odgórnie, że od dzisiaj wyłączamy możliwość edytowania w mm -hmm, chodzie źródłowym. Mm -hmm. Nic złego, technicznie rzecz biorąc, by się nie stało. Nawet może by było trochę lepiej. Ale że ludzie są przyzwyczajeni, a my musimy niestety szanować przyzwyczajenia, dlaczego, bo Dlaczego niestety? Bo, bo to jest trudne. Niestety, bo, bo, bo z perspektywy zarządzania projektem, te, takim technicznie rzecz biorąc, project management, no to, to jest trudne, jeżeli e, użytkownicy wchodzą ci na głowę i mówią, co masz robić, e, a czego nie możesz robić, nawet jeżeli wiesz, że to by byłoby dla nich dobre, ale oni sobie nie życzą, bo mają prawo sobie nie życzyć. Oni nie, nie wiedzą, że nie są specjalistami. Oni po prostu są użytkownikami. Ale w realu to też się odbywa, taka walka. I, i właśnie na przykład dzisiaj syn powiedział mi, że na w Alejach Jerozolimskich będzie kilka dodatkowych przejść dla pieszych, bo ktoś kiedyś wymyślił sobie, że ludzie będą chodzić pod ziemią, czyli będą przechodzić pod ziemią, pod, pod, pod Alejami Jerozolimskimi. No i ci ludzie, którzy. ale to no, co no innego, jest to zmiana, tak? przyzwyczajeń i zmuszanie do, do korzystania z nowoczesnych i z nowszych form przechodzenia z jednej strony ale ulicy jest to, na drugą. Formą przechodzenia? No przejście podziemne, tak, bo jest niekonfliktowe, nie, nie wpadnie na ciebie samochód, i, i to po to zostało Przecież wymyślone. Ja jestem sercem po stronie ruchów miejskich. I powiem tak, nowoczesnym podejściem To jest to, że miasto jest dla ludzi A nie dla samochodów Jeżeli jakiś samochód ma wolę wjechać na człowieka To niech tej woli nie ma Jeżeli może wjechać na człowieka To niech nie może Niech jedzie ostrożnie, a najlepiej żeby tam jeszcze ktoś nim kierował I ten ktoś niech jedzie ostrożnie Jeżeli jest ślisko to niech jedzie ostrożnie. Ale, ale to Jeżeli ci, ci sami, sami ludzie. To nie są ci sami ludzie i, i w tych samochodach, i na tych przejściach e, dla pieszych. W sensie, masz na myśli, że opowiadasz się za innym rozwiązaniem, ale tak czy, tak, czy inaczej, tutaj też mamy do czynienia z jakimś tam za, zarządzaniem i z jakimś tam wprowadzaniem pewnych rozwiązań, czasami tak, wbrew, a czasami z uszanowaniem tak. tego, co sobie życzą użytkownicy. No i dopiero tak, to właśnie to, to po to wielu to latach... Że, że użytkownik raz mo może, ma prawo sobie życzyć i tak dalej, to jest okej, okay. Ale w wikimediach, to jest, schodzimy sobie zupełnie na, bo, na boczny tor, ale po prostu jest kapitalna różnica między tym, jak wikipedysta decyduje o Wikipedii, a powiedzmy jak obywatel decyduje o państwie, czy też mieszkaniec decyduje o mieście. Znaczy, mm -hmm. a, a jeszcze jest inna kapitalna różnica, jak, jak użytkownik Facebooka decyduje o Facebooku, a użytkownik Wikipedii decyduje o Wikipedii. O tym się w ogóle nie mówi, jaka jest olbrzymia różnica między społecznością wikipedystów, no tak, tak. a społecznością o, osób korzystających z Facebooka. No to nie trzeba mówić, bo to, mówić, ma, bo to tam, samo wyjdzie. To, to coś mm -hmm. A my to jesteśmy po prostu ruchem społecznym. I wszystko sprowadza się do tego, że technicznie rzecz biorąc nie zostanie wprowadzona taka sytuacja, że nie będzie można edytować z źródłowego. Pojedyncza zakładka edycji oznacza wyłącznie tyle, że jak klikam edytuj, jeżeli chcę, jeszcze raz, jeżeli chcę mieć jedną zakładkę edycji, to będę miał jedną. Nie będę miał dwóch, edytuj, edytuj, kod źródłowy, mhm. tylko jedną, edytuj. Mhm. I klikam sobie na to edytuj i wtedy wyskakuje mi to, co chcę, żeby mi wyskakiwało. A, no weź, chcę, bardzo bardzo że mhm. żeby wyskakiwał edytor y, wizualny. wizualny, to wyskakuje edytor wizualny. Jeżeli chce, żeby wyskakiwał edytor kodu źródłowego, to wyskakuje edytor kodu źródłowego. No w dobrze. niektórych miejscach mam możliwość wyboru, w niektórych miejscach nie mam możliwości wyboru i tam jest tylko edytor kodu źródłowego. Na przykład szablony, tak, tak, tak. E, moduły, mhm. e, portale. To na razie. Tam na razie. jest tylko kod. To na razie. Tam mhm. edytuj oznacza edytuj kod. No a wszędzie gdzieś indziej? Tabele na przykład już o wiele lepiej się edytuje w edytorze wizualnym niż w kodzie. Nawet chyba, nawet chyba ludzie, którzy wiele lat edytowali tabele w wiki wolą używać no, wi wizualnego edytora, prawda? Ale co domyślnie jest w takim razie? Ja oczywiście wolę. A domyślnie jest chyba edytor wizualny, tak? W tej chwili już. Do, w tej chwili no, do domyślnie wśród... chyba są dwie, U. już sprawdzam. Znaczy, do, y, ale co jest domyślnie? Dla niezalogowanych. W tym momencie są, są, zakładki są dwie, ale mhm. domyślnie dla za nowo załadowanego, znaczy dla za, za nowo od, utworzonego konta, jest domyślny y, edytor wizualny, tam gdzie jest dostępny edytor wizualny. Y, a dla tych, którzy sobie go w ogóle wyłączyli, no to jest jedyna opcja, czyli e Mhm. No dobrze, no to mamy mniej więcej już omówione te tematy. Statystyki pobrań wiki źródeł, myślę, że to zostawimy sobie na przyszły tydzień, ale jeśli ktoś chce zobaczyć, no to już można zerknąć. To krótki temat właściwie, także możemy go jeszcze omówić, bo właściwie wymaga to tylko kliknięcia i zobaczenia, jak to, jak to działa. Według... Znaczy tutaj myślę, że byśmy pokrzywdzili trochę skryb, wiki skrybów, gdybyśmy nie powiedzieli, nie podziękowali Zdzisławowi, który odwala kawałdowej to on, roboty no, bo technicznej to, na wiki źródłach, tak, zresztą to, nie tylko on. Bo to na jego stronie e, jest, tak. Mhm. Ale, ale tam jest taki dosyć zwarty zespół e, naprawdę osób poświęconych wiki źródłom i Zdzisław e, zrobił zestawienie e, na podstawie takiej fajnej, zresztą tutaj można wspomnieć o tym, że na wiki źródłach możemy sobie po, m, m, jak to się mówi, pobierać e i mobi. No właśnie, właśnie, to już mówiliśmy o tak, tym, ale to warto tak, o tym przypominać. Można, można oczywiście przypomnieć, bo, bo to jest cały czas no, dosyć nowa funkcja. I bardzo, bardzo Pół roku też nowe. I jeszcze jest usprawniana, bo o ile pobierałem jakiś czas temu Mobi do mojego Kindla, no, no to on tak słabo wyglądał. W tej chwili widzę, że to coraz lepiej. E, na przykład y, kolejne strony się nie pojawiały. To znaczy była jedna strona, ale nie można było jej przewinąć na następną stronę, tylko po prostu ona była tak duża, że się nie mieściła. <grych> ale myślę, że to e, ostatnio jak pobierałem, to już tego problemu nie miałem. Nie próbowałem tamtego pobrać, z kolei z powrotem. No to wiersz był akurat taki długi i, i tam no to się źle wyświetlało, ale myślę, że to jest też ciągle usprawniane i, i poprawiane. E, także warto zajrzeć na pierwszym miejscu rozmyślania Marek Aureliusz. Tutaj pobrań 201. Także to jest pierwsze miejsce. Kantyczki Miarka, 189. Zobaczcie, jak to się ma do naszych wyobrażeń, prawda? Gdybyś powiedział, co jest, najbardziej, co jest najbardziej popularne w takich wiki źródłach, no to nie sądzę, żeby ktoś trafił. Albo, albo w ogóle, co ludzie czytają, prawda? Bo, tak, bo tak, tak. tutaj kompletnie to się nie, po, nie pokrywa, na przykład z listą lektur. Mhm. E, oczywiście, no, Musimy odsiać wszystkie tele, który, które nie są napisane w języku polskim, albo których tłumaczenia nie są tak. w, już w domenie publicznej w języku polskim, na język polski, nie są w domenie publicznej, no ale tak czy inaczej spodziewałbym się na górze gdzieś jakiegoś Sienkiewicza, albo kogoś takiego, y no A tutaj właśnie. jest Marek Aureliusz. W ogóle no ktoś to słyszał o Marku Aureliuszu. Powiedzmy Hrabia Monte Cristo, no to jeszcze jest coś takiego, na co można byłoby wpaść, ale tutaj jest na czwartym miejscu. Także to... No tak, albo jakiś rękopis znaleziony w Saragosie, przecież tak. to trzeba znać literaturę, żeby znać takie <laughs> tytuły. To... No ja rozumiem, jak jeszcze Wiedźmin, ale Wiedźmin nie jest w domenie publicznej. No nie jest, nie jest i długo to... jeszcze nie będzie. Także to, tak, jeszcze bardzo nie będzie. To, jeszcze, oby jak najdłużej go nie było. Tak oby powiem. jak najdłużej, tak jest. I oby jak najwięcej jeszcze powstało takich, takich utworów, oczywiście. No ale bardzo duża lista. Ma chyba z, z ponad 100 pozycji. Także warto zobaczyć, co tutaj jest ciekawego ja dla użytkowników. Myślę, że użytkowników. 200, czy 300 być może nawet, są dwie duże palty. Tak, no właśnie. Ale tutaj jest następna strona. Yy, nie, nie. No tu jest na dole napisane, że to jest top 100, tak? Więc to A, no to jest setka 100. jest, dokładnie. 100? Mhm. Top 100, tak, pobrania tekstu w formacie EPUB, MOBI oraz to PDF. Myślę, tak, czy Czyli to zapytane? są wszystkie wrzucone do jednego worka, jak gdyby. Tutaj nie ma podziału na to, ile pobrań jest MOBI, ile pobrań PDF-u i, i innych, prawda? No i sporo osób pewnie czyta po prostu bezpośrednio z, ze stron wiki źródeł. No dobrze, to, to, to bardzo taki fajny temat na koniec. Bardzo dziękujemy Zdzisławowi za to, że, że takie zestawienie zrobił. Czekamy na kolejne, bo tutaj już jest 2016 styczeń i jeszcze tego nie ma, bo to są statystyki z grudnia 2015 roku to chyba automatem fajnie by było, żeby to był taki automat, który sam się robi, tak jak te statystyki, które rankingi mamy, prawda? Raz, raz w miesiącu. No ale to pewnie jest też trudniejsze do zrobienia. Gratulujemy w każdym razie i dziękujemy bardzo za tą, za tą funkcjonalność, za tą funkcję wiki, źródeł, że możemy to przeczytać sobie. No cóż, to w takim razie już wszystko, bo dzisiaj dosyć długa audycja no wyszła 50 minut. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Ja nazywam się Borys Kozielski, był ze mną Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. I Szymon Grabarczuk w Lublinie. Dzie Dziękuję. Dobrze. Dziękujemy Szymon. A wszystkie notatki do audycji można znaleźć na stronie nowiny.podcasty.info tam również wszystkie informacje o naszej audycji. Na Facebooku też mamy fanpage Wikiradia, także tam się ukazują informacje na ten temat. W strumieniu Wikiradia można nas słuchać na pl.wikiradio.org po godzinie 16.00 codziennie są te audycje powtarzane. Zapraszamy do różnych form kontaktu i do włączenia się również w, w całą społeczność wiki, edytowania jak najbardziej przynosi nam to wszystkim dużo korzyści, myślę. Dziękuję, do usłyszenia.